Naruto. Saijūba no to Podejrzana oferta. Wybór Tsunade. No, dalej! Dobra, spróbuję jeszcze raz. Tym razem mi się uda. Dobrze wiesz, że tylko ty możesz wyleczyć Lorda Orochimaru. A więc umowa stoi. W zamian przywrócę twojego brata i ukochanego do życia. Dzięki zakazanemu Jutsu, które opanowały, nie chciałabyś ich ponownie zobaczyć, droga Tsunade. Pomyśl o swoim bracie i moim wujku! Oni by tego nie chcieli! Zdradziłabyś nie tylko ich, ale także siebie. Zapomniałaś o swoich marzeniach? Przejdźmy do rzeczy, Tsunade. Starszyzna wioski zdecydowała mianować cię piątym Hokage. Pamiętaj o byłych Hokage i o tym, co zrobili dla wioski ukrytej w liściach. Oni, aby zrealizować swe marzenia, byli gotowi poświęcić wszystko, nawet własne życie. Nie musisz teraz podejmować decyzji. Masz tydzień na odpowiedź. Jeśli się zgodzisz, pamiętaj o jednym. To wymaga poświęcenia dwóch osób. Ty będziesz musiała się tym zająć. Uwaga, zaczynamy! Proszę, obstawiajcie! No to ja. Wchodzisz, paniusiu. Czekam na decyzję. Są dwie opcje. Jeśli przyjmie naszą ofertę, twoje ramiona będą zdrowe i będziesz mógł zniszczyć wioskę ukrytą w liściach. A Tsunade ponownie spotka dwie najbliższe jej osoby. Ale jeśli się nie zgodzi, co wtedy? Wtedy użyję siły, by przekonać ją do swoich racji. Naprawdę sądzisz, że to będzie takie proste? A od czego mam ciebie? Hmm. Nie martw się. Nikt na całym świecie nie zna Tsunade lepiej niż ja. Znam jej największą słabość. Przystanie na nasze warunki. Gwarantuję, Gwarantuję ci. Zaczynając trzeci etap, musisz wydobyć moc, której używałeś w dwóch poprzednich. A potem ją utrzymać. Innymi słowy, utrzymaj moc i rotację czakry na najwyższym poziomie. Potrafię to sobie wyobrazić i staram się jak mogę. Mimo to nie umiem skupić swojej czakry w kuli wielkości małej piłki. przekazywać to jutsu komuś kto nigdy go nie opanuje robisz mu tylko nadzieję i prowokujesz głupie pomysły przez ciebie wydaje mu się że kiedyś zostanie hokage to już jutro Kiedy spotykasz się z Orochimaru? To poczucie winy w jej oczach. Obawiam się, że jest gorzej niż myślałem. Powiedziała za tydzień. To mnie martwi. A Naruto nie spał tu już prawie od tygodnia. Muszę jeszcze raz porozmawiać z Tsunadem. nie ma sensu czemu nie daje rady jest już za późno kończy się mój czas ojej Czego chcesz? Piękny wieczór, prawda? Masz ochotę na drinka? Tydzień, który dałaś Naruto, upływa jutro, mam rację? Gdzie on jest? Od kilku dni go nie widziałem. Nie wiem. Chyba trochę zgłodniałem. Poproszę danie dnia. Już się robi. bardzo. O, wygląda przepysznie. Jak on się czuje? Jest skrajnie wyczerpany. Jego prawą dłoń poparzyła skumulowana czakra. Musi odpocząć. Obudzi się najwcześniej pojutrze. Chyba Jiraja miał rację. To niepoważne zakładać się z dzieciakiem. Heh. Zresztą, czym ja się przejmuję? To jego problem, nie mój. Co z jutrem? Powiedz, że nie spotkasz się z tym draniem! Dlaczego milczysz? Powiedz coś! Tsunady, odpowiedz! Chcę wiedzieć! Bo jeśli powiesz, że to zrobisz... To co? Powstrzymam cię! Nawet za cenę życia! Shizune! Zapomniałaś z kim rozmawiasz! Co? Pan jeszcze tu? Pobudka, słońce już wzeszło. Ech. Hej, wstawaj! Czas do domu! No już, co jest? Hej, dziadku, co ci jest? Buto nic nie może nam przeszkodzić w negocjacjach. Co masz na myśli? Chodzi mi o towarzyszkę Tsunade. Mam wrażenie, że mi nie ufasz Orochimaru. Przynajmniej nie do końca. Gdzie ja jestem? Naruto? Ja... A... A! Naruto! Która jest godzina? Jaki mamy dzień? Mów! Szybko! Poniedziałek rano. A czemu pytasz? To niezwykłe. Na pewno dobrze się czujesz? Myślałyśmy, że jeszcze dwa dni będziesz nieprzytomny. Nie ma mowy! Gdy jestem skrajnie wyczerpany, wystarczy mi jedna noc porządnego snu i wracam do gry. No tak, lis o dziewięciu ogonach. Poza tym mam do wygrania zakład z tą wiedźmą Tsunade. Dziś z jej twarzy zniknie ten głupi uśmieszek. Opanowałeś to, Jutsu? Eee, no, nie zupełnie, ale jestem blisko. Dam sobie radę, spokojnie! <śmiech> <śmiech> Na co ja czekam? Mam mało czasu. Hej, do Zostań tu, Naruto! Zostań tu! A to co? Co jest? A? Dosypała mi czegoś. Podstępna lisica. Musiała zająć się moim drinkiem, gdy nie patrzyłem. Nie dam rady zgromadzić czakry. Moje ciało jest za słabe. Nawet nie mogę celnie rzucić kunajem. I tak mnie o mało nie trafił. A ponoć jesteś takim wspaniałym ninja! Wystarczy ładna buźka i od razu tracisz głowę! Zamknij się! Posiada szeroką wiedzę o ziołach i miksturach. Powinienem był uważać. Usypiających substancji Tsunade nie wykryje żaden ninja. Mimo to powinienem być bardziej czujny, chyba się starzeję. Jiraiya? Przed spotkaniem z tą przebiegłą Tsunadę czułem się o niebo lepiej. Nie spodziewałem się, że trafię na Dziraje. To miało być łatwe zadanie. Muszę to wszystko przemyśleć. Naruto. Jego obecność to także zaskoczenie. Aha. Słuchaj, Shizune. Tak? O co chodzi? Powiedz mi, o co chodzi z twoją panią i Orochimaru. Co oni takiego knują? Orochimaru? Nie wierzyłam, że jest gotowa to zrobić. Dlatego wcześniej o tym nie wspominałam. Ale teraz... Mamy mało czasu. Musisz ze mną pójść, szybko. Po drodze ci to wyjaśnię. O, idziemy. Chyba o kimś zapomniałaś. Zdecydowałaś się? Nie mówisz poważnie. Ha! W żadnym wypadku nie może się na to zgodzić. A więc jest gorzej niż myślałem. Czy to możliwe, że jej tragedia pozbawiła ją rozsądku? Nie zostawiasz mi wyboru, Tsunade. Jeśli będę musiał zniszczyć cię. Wyleczę twoje ręce, ale w zamian zostawisz wioskę ukrytą w liściach, w spokoju. <głosy> Zgoda. ukrytą w liściach, jak tylko odzyska władzę w rękach. Mogłem się tego domyślić. Jeśli go nie powstrzymamy, możemy się spodziewać najgorszych rzeczy. Za kogo on się uważa? Od czego mam ciebie? Nie martw się. Co to ma znaczyć? Czyżbyś przyszła tu tylko po to, by mnie zdradzić? Sunade. Popracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europa. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzana Omen-Wiesińska. Udział w ziemi. Paweł Szczesny, Adam Krociński, Joanna Pach, Brigida Kurowska, Modest Krociński, Grzegorz Drojewski i Gminy. Co tu się stało? Ktoś chyba ćwiczył siłę swoich ciosów. Z tego co widzę, Sunada nie poszła na układ. Gdzie ona się podziewa? Mam jej coś do powiedzenia. Nie ekscytuj się tak. Musi być gdzieś blisko Ej, co to było? O, Wilku, mowa! Musimy jej pomóc! Szybko, Naruto, idziemy! Idę, idę, dziadku! W następnym odcinku Unieważnienie Umowy